Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór. Chciałbym się, chciałbym się tutaj, chciałbym wam przedstawić prawdziwą wersję tego, tego co mną kierowało, że, że zrobiłem to, co zrobiłem. Bo jak tu widzę, bardzo dużo portali internetowych szuka taniej popularności, szuka clickbaitów, co niektórzy tworzą jakieś teorie spiskowe i tak dalej. Powiem wam tak. Nie było w moim zamiarze e, pokazanie czegokolwiek ze złej strony, ewentualnie pokazanie, pokazanie jakichś luk czy, czy jakichś sytuacji, które by, które by ułatwiały komukolwiek, nie wiem, przejście przez granicę czy coś w tym rodzaju. Tak nie było i nie, nie leczcie sobie, e, nie lećcie sobie na, tej, na tej właśnie, na tej opinii i nie, nie próbujcie tutaj zafałszować obrazu trzeba, trzeba wysłuchać całego lajta i zobaczyć co mną kierowało że, że tam pojechałem samo to że, że tam pojechałem to już, to już to już jest głupia rzecz z mojej strony ale cóż e, niestety tak czasami ludzie popełniają błędy <śmiech> za ten błąd zostałem ukarany przez sąd w trybie artykułu o stanie wyjątkowym zostałem ukarany z dwóch artykułów i, i mam tego świadomość, że zrobiłem źle sąd wytłumaczył mi, że zrobiłem źle, że niepotrzebnie tam pojechałem że niepotrzebnie takimi właśnie zachowaniami ktoś podsyca atmosferę albo, albo przeszkadza I tutaj, i tutaj sąd mi to wytłumaczył po drugie po drugie, ja też zrozumiałem, że zachowałem się jak idiota, yy, wchodząc tam prawie pod granicę, yy, bo przecież ci żołnierze, gdyby, gdyby zachowywali się tak jak ja, to pewnie by mnie tam postrzelili natychmiast. No. Więc gdyby mieli taki sam rozum jak ja, to najprawdopodobniej bym tam, tam zginął, bo, bo no nie, można, nie można w ten sposób robić. No, zmyliło mnie to, że ja kiedyś, kiedyś dawno jeździłem tam na wycieczki na wycieczki takie sobie krajoznawcze bardzo te tereny są piękne i mało tego mają bardzo dużo ośrodków czasowych i można tam fajnie wypocząć, ale to było 10 lat temu czy tam 5 lat temu, gdzie jeszcze, gdzie jeszcze przejechanie drogą wzdłuż granicy nie było jakimś tam wykroczeniem czy przestępstwem dlatego ja, ja tym właśnie wiedziony tym, takim, tym ta, to, to, to, taką myślą b, zrobiłem to co, co zrobiłem Mało tego, jeszcze do tego, do tego utwierdziło mnie to w przekonaniu, że się nic nie stało to, że, że ja po prostu mm, w jakiś sposób nikt mnie tam nie zatrzymywał. No. E, strefa, w której się znajdowałem, to jest strefa, w której trzeba mieć przepustki, w której nie wszyscy mogą się znajdować. I ja, ja tam bezwiednie, to znaczy bezwiednie, no po prostu pierwszy posterunek pod Janowem, lubelskim można jechać drugi posterunek można jechać trzeci posterunek można jechać czwarty posterunek można jechać więc, więc ja tak jechałem ja tak jechałem, fakt, pewnie są tablice białe teren objęty, objęty stanem wyjątkowym i co z tego I, i, i wiecie, no i człowiek się pcha i ta ciekawość go ta ciekawość go pcha coraz dalej coraz dalej, coraz dalej, nie dla fejmu to wy portale internetowe robicie to dla fejmu, bo komentujecie coś, czego, czego nie, nie, nie, nie rozumiecie, no. czego nie rozumiecie najlepiej jest, najlepiej jest wiedzieć więcej jak właściciel e, filmu, to wiedzieć więcej no ale, ale taka to już wasza dola i tak, tak podkręcacie te klikbajty, żebyście to nie ja szukam fejmu, tylko wy a więc, a więc jeszcze raz mówię, nigdy w życiu tego nie róbcie, nie róbcie takich rzeczy, nie róbcie takich rzeczy to, to, co zrobiłem, to naprawdę zasługuje na, na cholerną krytykę i, i, na, i na to, żeby za to ukarać. I zostałem ukarany przez sąd, zostałem ukarany w trybie tym przyspieszonym. I słuchajcie, ja zrozumiałem, że, że to rzeczywiście zrobiłem. Zrobiłem strasznie głupią rzecz. No. Ale, ale cóż, tego się nie da, tego się już nie da cofnąć. Ludzie robią różne głupie rzeczy, cieszę się, że skończyło się to, że skończyło to tak, a nie inaczej, ale natomiast bardzo, bardzo mi jest głupio, że zaangażowałem w to bardzo dużo ludzi, bardzo dużo ludzi, którzy musieli tam wypisywać, wydzwaniać, jeździć, robić różnego rodzaju rzeczy, które na co dzień nie robią, no, na co dzień nie robią, także, także tutaj proszę, proszę, proszę tutaj nie robić nie bić piany z tego wszystkiego sytuacja jest taka, że że tutaj na tym fejmu ja nie zdobyłem, a raczej a raczej zdobyłem tylko tylko same złe opinie i, i bardzo dobrze i tutaj i tutaj jeszcze raz wszystkich przepraszam za to, że, że narobiłem im tyle roboty wszystkich przepraszam, że narobiłem im tyle roboty Natomiast zachowanie policji w tym miasteczku, to jest miasteczko, zaraz wam powiem jakie miasteczko, to jest zachowanie bardzo profesjonalne. Ci ludzie musieli zostać po godzinach, ci ludzie musieli, ci ludzie musieli jeździć, pisać, załatwiać, sąd musiał się zebrać, i to wszystko było robione bardzo profesjonalnie i bardzo z takim podejściem ludzkim do tematu. To, to, nie, było, to nie było jakieś tam jakieś tam robione robione nad wyraz niedobrze. No. Także jeszcze raz przepraszam przepraszam wszystkich, że musiałem im ten czas w taki sposób zorganizować, że musieli poświęcić dla mnie tyle czasu. A wszystkim tym, którzy może by wpadli na taki pomysł, to odradzam go zupełnie. Odradzam go zupełnie z kilku powodów. I to nie tylko dlatego, że Cię sąd ukaże, tylko sąd właśnie dał mi do zrozumienia, że sytuacja tam w tym rejonie jest bardzo zła i to, że my przyjeżdżamy to się nie... Nijak, to tacy jak ja, to nijak nie pomagają w tym, żeby to, żeby to jeszcze uzdrawiać. No. Także e, trzeba dać tam e, spokój, trzeba dać tym ludziom czas na pracę, czas na to, żeby tam wszystko poukładać, nie jeździć, nie, nie patrzeć, nie robić takich rzeczy, jak ja zrobiłem. No. I wszystko, i tyle, i tyle mam do powiedzenia e, i myślę że, myślę, że to zrozumiecie. No, także nie, nie szukajcie tanich afer kolejnych, tylko, tylko weźcie sobie do serca, co to, to do was mówię. To co do was mówię. To jest, to jest to, że ja zrobiłem źle, przyznaję się do tego, poniosłem za to konsekwencje i tyle. Nie, to nie ma co nagłaśniać, nie ma co, nie ma co tutaj robić. Burzy w szklance wody, bo to nie poprawia sytuacji tam właśnie w tych w tych terenach nadgranicznych. W tych terenach nadgranicznych. I to wszystko, i to wszystko